Jesteśmy na żywo w państwo miasto e, Nagrywamy jednocześnie audycję nowiny Wiki Radia 46 tygodnia Jest ze mną Adam Witam Klimek Kliczek I Kliczek. Kliczek. Kliczek. Kliczek. Kliczek. E, jest też prezes stowarzyszenia Tomasz Ganicz Tam dalej troszeczkę e, Jest Agnieszka nie wiem, jak się nazywa. Agnieszka coś? Jarmu, tak, koordynatorka konkursu, w lubi zabytki. No i w tym małym pomieszczeniu zmieścił się jeszcze... A, Leszek Jańczuk, tak. Leszek Jańczuk. A lepszy mikrofon, są tylko dwa mikrofony na razie. Będziemy się zmieniać. Marek wysłał smsa, że jest awaria tramwajów w Warszawie, w związku z czym jeszcze nie dotarł, ale w każdej chwili może dotrzeć. Na piechotę pewnie dojdzie. Tak mi się wydaje, no bo innego wyjścia chyba nie będzie miało, tak szybko nie zorganizują zastępczego transportu. Znajdujemy się w siedzibie Państwo Miasto przy ulicy Andersa 29, tak jak od wielu tygodni tutaj korzystamy z tego przyjaznego miejsca. Dzisiaj tutaj o godzinie 18 będzie finał konkursu Wiki lubi zabytki i tak właśnie trwają przygotowania widzę tutaj zdjęcie wielkości to jest jaka wielkość to jest A1 yy, zdjęcia były w formacie A1 drukowane tak nie jest, znaczy bo w tym roku... Bo w zeszłym roku zdjęcia były na siłę do tego A1 przycinane, a wielu fotografów robi oczywiście zdjęcia w fotograficznym formacie, bądź ewentualnie to są panoramy i są w ogóle jakoś do nietypowych rozmiarów przeskalowane. No i na siłę ładowanie tego do takiego formatu typu A skutkowało tym, że był kadr psuty, więc w tym roku żeśmy właśnie zrobili tak, że jest dokładnie tak jak sobie fotografowie zrobili te zdjęcia do takiego formatu ściśle jest to przycięte wszystkie, więc każde zdjęcie jest inne. A jaką techniką to jest wykonane? Bo widzę, że to jest wydruk chyba. Znaczy to jest po prostu tak, wydruk solwentowy na płycie w PCV i tyle. Bardzo prosta rzecz. No ale bardzo ładnie się prezentuje. Wysoka rozdzielczość. No i one rozdzielczość. są trwałe, bo pomysł jest taki, że to tak jak i w zeszłym roku będzie jeździło po kraju i będzie prezentowane jako galeria w różnych miejscach, już na pewno w trzech miejscach, to znaczy tam gdzie mieliśmy naszych najlepszych partnerów i koordynacją tego tutaj właśnie Agnieszka Jarmu się zajmuje, a potem będzie według starych zasad, to znaczy będzie ogłoszone na stronie, że każdy kto chce będzie mógł gościć tą wystawę i wtedy ta wystawa zapakowana kurierem idzie do tego kogoś, kto te to, chce to zorganizować i sobie może stać określoną ilość czasu. W zeszłym roku też było tak, że przy okazji tych wystaw były różne dodatkowe imprezy organizowane typu wiki warsztaty albo po prostu spotkania lokalnych wikipedystów. Także to pełni taką rolę integrującą i aktywizującą różnych ludzi, a przy okazji można sobie pooglądać bardzo fajne zdjęcia. A ile jest tych prac? wydrukowanych do, e, na no, Jest 12, tak? To może w, w dam w właśnie Adamowi. Jeżeli chodzi o wydruki, to mamy tak, trzy pierwsze miejsca w obydwu kategoriach. To, to, są, to są kategorie za, najlepsze, za najlepsze zdjęcie, trzy sztuki, trzy pierwsze miejsca w kategorii za liczbę jakość zdjęć i siedem wyróżnień co w sumie daje nam 16 zdjęć plus jeszcze 17 zdjęcie pani Barwali ryma które jest mozaiką wielu jej zdjęć i wydrukowaliśmy je dlatego, że ona przesłała tych zdjęć ponad 8 tysięcy. No tak, tak słyszałem, że więcej niż całe Włochy. Yy, dokładnie, tak. <laughs> Pani Barbara Maliszewska była naszym gościem podczas zeszłorocznej, zeszłorocznego finału konkursu. Rozmawialiśmy dosyć długo. Można sięgnąć do tej audycji i posłuchać tego nagrania. Nie wiem, czy pani Barbara dzisiaj dotrze, bo... Zamierza, tak. Ma się pojawić. Ma się pojawić. Po 18 tutaj zaczyna się uroczyste, uroczystość wręczenia nagród na piętrze przy Andersa 29 w Warszawie. Zapraszamy. Jeszcze można zdążyć do nas dojechać, bo w tej chwili nadajemy na żywo w strumieniu Wikiradia. W Radio Wnet chyba poszła niestety stara audycja, ale, ale jak ktoś chce być na bieżąco, to raczej powinien słuchać naszego strumienia. Od jakiegoś czasu już nadajemy i całkiem nieźle to wychodzi, tak mi się wydaje co jeszcze związanego z tym konkursem może, czy masz statystyki jakieś? Adam? Tak, mogę taką króciutką statystykę przeczytać, mianowicie w tegorocznej edycji wziął udział 592 uczestników którzy przesłali prawie 48 tysięcy zdjęć to jest najwięcej zdjęć ze wszystkich krajów biorących udział w konkursie, kolejne były Niemcy i Ukraina i oni mieli około tych zdjęć 30 tysięcy z tego co pamiętam każdy z tych krajów no i my mieliśmy jako komisja konkursowa za zadanie wyłonić najlepsze prace i żeby te pracę tej komisji umożliwić, odłowiliśmy około 3000 najlepszych fotografii, na których komisja pracowała następnie. To duża praca. To, to no to był tydzień bardzo zdjęcie. ciężkiej pracy, tak. Nie da się ukryć. No i teraz... Czy my też, znaczy stowarzyszenie też jakoś wysyła te zdjęcia do konkursu ogólnoświatowego? Bo To jeszcze nie koniec tego konkursu. Dokładnie, już... jest jeszcze kolejna faza właśnie na, już na poziomie światowym. Z każdego kraju 10 najlepszych fotografii jest tam wysyłanych i Z nich zostanie wybranych bodajże 20 chyba najlepszych prac z całego świata. Pamiętam, że w zeszłym roku praca pol polskiego wikipedysty zajęła 12 miejsce w tym rankingu. Zobaczymy jak będzie w tym roku. A kiedy już wiadomo? Pamiętasz może dokładnie jak to datami yy, Niestety nie. Nie, nie. Ale do końca roku powinno być chyba rozstrzygnięcie no pewnie, tak. już tego ogólnoświatowego konkursu. Yy. Można dodać jeszcze, że w tym roku mamy w, w, w, w, w jurora w, na poziomie międzynarodowym, w wikipedystę Wówstana, czyli Piotra Cywilickiego. I to było w ten sposób, że w tym roku międzynarodowi organizatorzy starali się, żeby byli jurorzy ze wszystkich stron świata. No i między innymi, żeby był ktoś z wschodniej i środkowej Europy, z tym, że organizatorzy nie mieli za dobrego kontaktu z kimkolwiek właściwym i zacząłem z nimi rozmawiać kogo by tu wziąć, dałem trzy propozycje i z tej wybrali właśnie w Piotra Cywińskiego, który jest notabene dyrektorem Muzeum Auschwitz. Mm -hmm. I on będzie miał wpływ na ostateczne wyniki. On no, będzie jest, miał jeden z dziesięciu głosów 10. bodaj. Dziesięć mm -hmm. głosów i on ma jeden jako On naszy. sam jest też fotografem, amatorem, wikipedystą i cały czas się jeszcze w wolnych chwilach udziela w Wikipedii, oceniając właśnie takie zdjęcia. To nie jest konkurs, tylko wybiera się cały czas zdjęcia najlepsze jakościowo i najlepsze, ogólnie i on w tych właśnie głosowaniach cały czas bierze udział stale w Wikipedii. Ja jeszcze bym poprosił Agnieszkę, żeby nam powiedziała, w jaki sposób można się umówić na, na wypożyczenie wystawy. Jak się skontaktować, co trzeba speł jakie warunki trzeba spełnić, czy koszt wysłania i odbioru tych prac jest po czyjej stronie. Takie szczegóły, bardzo ci proszę. W tym momencie ta nasza wystawa będzie wędrowała do naszych partnerów. Partnerów mamy w siedmiu województwach, więc mam nadzieję, że powentuje nie tylko do, do trzech, tak jak wspomniał Tomek, ale że powędruję też do, do innych chętnych partnerów, którzy będą mieli taką przestrzeń wystawienniczą, żeby ją zaprezentować. I cały czas na, na stronie Wikipedii można śledzić, gdzie ta wystawa w tym momencie się znajduje i można po prostu taką wystawę rezerwować mailowo i wtedy jakby szczegóły są ustalane już na drodze mailowej. wystawa oczywiście koszty przesyłki pokrywane są przez nas. W tym roku mamy też sztalugi, więc tak naprawdę wszystko można dostać, czyli i mhm. pracę czyli tylko i... tylko trzeba dać pomieszczenie właściwie. Tak, tylko trzeba dać pomieszczenie i później trzeba znaleźć kilka dłoni, które taką wystawę rozstawią. Także tak naprawdę bardzo prosty sposób, żeby dostać naprawdę myślę w tym roku bardzo ładne fotografie i ładnie zaaranżować przestrzeń swojej instytucji. No właśnie i to y, fantastycznie, że już są i sztalugi i, i, i gotowe prace, pięknie tak. wytrukowane i Między nie trzeba właściwie na niczym wieszać, własnych, tak, trzeba tylko, Dokładnie. Y, i to może rzeczywiście być w różnych miejscach, niekoniecznie to muszą być jakieś muzea od razu czy domy kultury. Nie, oczywiście, że nie. Myślę, że to mogą być domy kultury, to mogą być biblioteki, y, to mogą być y, po prostu no, wszelkie przestrzenie, gdzie, gdzie ludzie bywają, gdzie y, też takie przestrzenie, które które być może wymagają troszeczkę tego, żeby pojawiło się tam coś ładnego. No właśnie, a czy one są zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, czy, czy raczej tylko wewnątrz powinny być eksponowane? My. Myślę, że takie pytanie to już jest chyba do Adama techniczne. Nie znam się na takich technicznych. Myślę, że one na mrozie mogłyby troszeczkę zniszczyć, więc raczej w przestrzeniach zamkniętych raczej. I deszcz, deszcz pewnie też Tak, zima raczej nie sprzyja takim, takim wystawom. Także w zimie raczej proponujemy pod dachem. Jasne. Każde zdjęcie ma fotokody. Tak, a jeszcze jedno słowo na temat tej trwałości, to jest wydruk solwentowy, który daje odporność przez kilka lat na warunki, znaczy na, na światło słoneczne po prostu, to sprawia, że nie, nie powinny blaknąć te prace, natomiast nie, nie są odporne na warunki atmosferyczne, więc raczej ekspozycja w środku. Trzeba odbierać. było jeszcze foliować, a to chyba pogarsza jakość też tych zdjęć hmm, wtedy. Tak, dokładnie, dokładnie. Hmm. Natomiast druga sprawa to są QR kody. Na każdym z tych zdjęć umieściliśmy QR kody. To są takie małe kody które no, przypominają ze nieco kody takie kreskowe, które mamy na produktach na przykład spożywczych, tylko to są kody dwuwymiarowe, przypominają bardziej jakąś mozaikę. Można je skanować y, telefonem komórkowym i po ze skanowaniem telefonem komórkowym zostajemy przekierowani na stronę wikipedii, y, która opisuje miejsce znajdujące się na tym zdjęciu. Więc w bardzo prosty sposób można dowiedzieć się więcej na temat miejsca, które jest na tym zdjęciu przedstawione. I wszystkie zdjęcia mają do czego kierować? Tak, myślę, że wydaje mi się, że w tym roku udało mi się wszystkie, wszystkie zdjęcia opisać właśnie w ten sposób, ponieważ też starałem się, żeby każde ze zdjęć było w ilustracją artykułu, właśnie, do którego ten kod prowadzi. Czyli po zeskanowaniu kodu uzyskujemy hasło w wikipedii, które dotyczy miejsca, a nie zdjęcia. Tak, dotyczy miejsca, nie zdjęcia, Doty, do, do, do, dotyczy miejsca i w tym artykule także znajduje się to zdjęcie. Jeżeli byśmy sobie chcieli na przykład je ściągnąć na komputer, to w bardzo prosty sposób można to zrobić po pozyskanowaniu układu. No właśnie, one wszystkie bardzo ładnie wyglądają, są dużej rozdzielczości te zdjęcia, no bo nie dałoby się z małych rozdzielczości wydrukować takich No dużych. tak, tak. W tym roku mieliśmy taki wymóg regulaminowy, że krótsza krawędź zdjęcia musi mieć co najmniej 2000 pikseli. To właśnie między innymi dlatego, że robimy wydruki w dużym formacie i chcemy, żeby te zwycięskie prace ładnie wyglądały. No, a ponieważ jest olbrzymie zainteresowanie, to chyba nie sprawiło kłopotu e, uczestnikom, żeby spełnić te warunki. To znaczy tak... E mieliśmy spory problem z, ze zdjęciami pani Barbary Maliszewskiej, która przysłała ich, tak jak mówiłem, ponad 8 tysięcy, natomiast 97% z tych zdjęć nie spełniało tego wymogu regulaminowego, czyli były po prostu za małe. Bo wcześniej chyba robiła i jakoś nieprzy nieprzygotowana była, bo to zdaje się, to że, to całe znaczy, całe ja że problem, Myślę, że problem polega na tym, że nie, nie dałoby się w tak krótkim czasie, w czasie miesiąca wrzucić tylu zdjęć w pełnej rozdzielczości ze względu na przepustowość łącza, po prostu I, i podejrzewam, że pani Barbara, która jest, no, prowadzi, ma jakąś swoją stronę internetową, prowadzi bloga, blogerzy zwykle właśnie wrzucają zdjęcia w rozdzielczości powiedzmy 1000 pikseli, bo nie ma potrzeby większej, Żeby to się ładnie na ekranie wyświetlało. Dokładnie, no i myślę, że właśnie stąd, stąd wziął się ten problem. No dobrze, ale mamy konkurs nie tylko, tutaj w notatkach mam zapisane, że są, była, był też konkurs regionalnej edycji konkursu fotograficznego Wiki lubi Zabytki organizowanej przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Wiesz coś na ten temat? Dokładnie. E, tak, z tego co ja pamiętam to właśnie Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego to jest jedna instytucja, a druga to jest instytucja lubelska, która też prowadziła taki swój lokalny podkonkurs. No i tutaj widzimy, że pierwsze miejsce 3000 zł to też całkiem niezłe Ale nie to co my w tej chwili oglądamy, to, to są, są nasze ach, to zdjęcia. A to są nasze, no tak. właśnie tutaj jest chyba. Tak, tutaj jest ten to regionalny. Tak. I i też Pani Barbara Maliszewska. Została nagrodzona. Pierwsza tak. nagrodę, detal starówki w Bielsku Białej. No, trzeba przyznać, że zdjęcia Pani Barbary Maliszewskiej są naprawdę pod względem y, takim, no nazwijmy to, ar artystycznym. Rzeczywiście są, są bardzo, bardzo dobre. No piękne. To zdjęcie rzeczywiście jest piękne. Może być świetną ilustracją nawet w mieszkaniu, tak mi się wydaje, że to jest y, te prace i mają kompozycję tak. i mają swój urok, mimo że czasem może pokazują nieładne fragmenty naszej rzeczywistości, czy zabytków, które w niektórych miejscach nie wyglądają tak, jak tak, jakbyśmy się spodziewali. Nie, nie wszystkie są odnowione jeszcze przecież, prawda? Druga nagroda, Łukasz Śmigasiewicz. Właśnie, to jest bardzo ciekawa fotografia, ponieważ w zasadzie dwie trzecie zdjęcia zajmuje niebą. Widzimy tutaj drogę mleczną. No właśnie, ta, no fanta, na... ta, ta droga mleczna unosi się jak gdyby z ruin zamku. Właśnie, właśnie. To było jedno ze zdjęć, które odrzuciliśmy już w, w jakby podczas ostatecznej selekcji, kiedy bodajże 60 zdjęć zostało. No i już musieliśmy bardzo ostre kryteria stosować, ponieważ no, ba bardzo nam się podobało. No ale co sądzisz o opisie tych zdjęć na tej właśnie stronie, którą oglądamy? www.scdk.pl Tutaj opis wygląda w ten sposób. Jest autor oczywiście podany. Mhm. W przypadku Pani Barbary Maliczewskiej jest to detal starówki w Bielsku Białej i w nawiasie źródło Wikimedia Commons, licencja Creative Commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0. Czy to jest poprawne? Można byłoby ewentualnie jeszcze dodać link do oryginalnego zdjęcia, ale na moje oko wygląda to tak, tak jak trzeba, czyli mam najważniejsze dwa składniki. Chyba jest więcej podane nawet, bo, bo właściwie wystarczyłoby podać kto jest autorem, kto jest czyli autorem jaka jest licencja. i jaka jest licencja. Źródła chyba nie ma takiego wymogu, żeby podawać. Znaczy, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób autor sobie zażyczy. Bo autor może sobie zażyczyć, żeby, żeby linkować też do jego pracy. Ja od ostatnich dwóch tygodni prowadzę taką zmasowaną akcję, która polega na tym, że wyszukuję swoje zdjęcia w internecie i większość z nich jest niepoprawnie Podpisane, więc wysy, wysyłam do redakcji tych portali internetowych czy jakiś czasopism e, prośby o poprawę tych podpisów. No mam nadzieję, że jakoś troszeczkę z, po, poprawię no, jak, świadomość jakie tego. Efekty właśnie? Efekty są o dziwo bardzo dobre. Myślę, że to, to, to niepodpisywanie zdjęć nie wynika ze złej woli, tylko po prostu z, nie, z niewiedzy, z tego, no że ludzie. No, często zdarza się na przykład zdjęcie podpisane pod Wikipedia, co jest no, zupełnie. No tak be, to bez sensu wiesz, w świetle licencji. O rozmawialiśmy wielokrotnie, że no niestety jak wchodzisz, e, szukasz źródła, czyli znajdujesz to zdjęcie, to nie bardzo wiesz, co, jak podpisać. No mhm. no jest niby wymóg podpisania autorem, ale tego autora trudno znaleźć, e, czy, czy formuły, która, która powinna być użyta. To znaczy tak, jeżeli chodzi o, o Wikimedia Commons, to rzeczywiście moim zdaniem, jako no już kilkuletniego użytkownika tego, e, te, tego portalu, wydaje mi się, że nie jest jasno zaznaczony, kto jest autorem i jaka jest licencja. Jest to napisane w dwóch oddzielnych ramach ale jednak troszkę trzeba mieć doświadczenia, żeby wiedzieć jak to podpisać, dlatego ja pod swoimi zdjęciami zrobiłem taką specjalną ramkę, w której jest dosłownie tekst do skopiowania który można, właśnie, że no autor właśnie. Adam mm -hmm. Kliczek i licencja. I rzeczywiście ludzie to kopiują nawet bez zastanowienia. Pierwsza wersja formułki była taka, że proszę o podanie autora i licencji, i pod zdjęciami pojawiało się to właśnie w tej formie: autora Adam Kliczek i licencji. No to, ale to poprawiłeś. Później poprawiłem. Stwierdziłem, że trzeba ułatwić ludziom życie, tak. Czyli jeśli ktoś chce taką formułkę znaleźć, to na Twoich pracach może ją sobie wykorzystać. Oczywiście można i korzystać, i z jest gotowy szablon, mogę oczywiście też pomóc, jeżeli ktoś będzie miał potrzebę, to zapraszam do kontaktu. Użytkownik yy, CLI. Tak, CLI, to, to jest mój pseudonim, ale łatwo mnie znaleźć pisując moje imię i nazwisko do, do Google, no, cała masa zdjęć z Wikipedii wyskoczy wtedy. Mhm, I tam, jak się wejdzie do Commons, to właśnie no, tą powiem. formułkę można zobaczyć, bo to jest bardzo dobry, wydaje mi się, pomysł, żeby ktoś, kto wchodzi, od razu wie, co ma umieścić, bo tak to troszkę było. No to... No i, i stąd się pojawiały te wpisy, źródło Wikipedia albo zdjęcie Wikipedia. Tak, tak. Chociaż to nie była Wikipedia, tylko Media Commons. Więc. No, tym bardziej. Mhm. Kolejny temat, jeszcze może o trzeciej nagrodzie powiedzmy, kubot.pro to jest autor, tak mhm. chyba chciał, żeby go oznaczyć, żeby tak tytułować tego autora. Też zdjęcie bardzo ciekawe i takie typowo śląskie, bo to konkurs śląski. Bardzo nastrojowe, takie industrialne. Tu na pierwszym planie mamy osobę, która coś prawdopodobnie albo szlifuje, albo frezuje. Mnóstwo iskier. W tle mamy no właśnie takie jakieś zakłady produkcyjne. Wszystko w mroku ukryte. Bardzo nastrojowe zdjęcie. Szybkopalni, wszystko dzieje się w nocy. Bardzo ciekawe zdjęcie również. Nic tutaj nie ma o nagrodach chyba na tej stronie. Natomiast są te nagrody właśnie wyświetlone, która, która, które zdobyły jeszcze jest Tomasz Górny, HONS 084, to są jeszcze wyróżnienia. Yy, kolejna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, yy, oprócz tego, że dzisiaj jest konkurs, yy, finał konkursu Wiki Lubi Zabytki właśnie w państwo miasto przy Andersa 29. Zapraszamy, jeśli ktoś nas słucha teraz na żywo, może jeszcze zdążyć na godzinę 8:00. O, o ile nie będzie jechał tramwaje. Właśnie, bo, bo tramwaje podobno coś nawaliły w Warszawie. Dziś jest 16 listopada, także no w podcaście, jak ktoś będzie słuchał tego jutro, to musi wiedzieć, że to już jest nieaktualne. Zapraszamy na 18. Relacja z tego wydarzenia... A, jest Marek. Jak tam tramwaje, Marku? Objechałem naokoło. Objechałeś naokoło. No zaraz pogadamy z Markiem, jak to tam wygląda. O 18.00 mam nadzieję, że uda się również na żywo nadać transmisję z wręczenia nagród, bo będziemy musieli się przenieść piętro wyżej i tam ustawić wszystko, ale mamy jeszcze sporo czasu, także chyba się uda. To dziękuję Ci, Adam, w takim razie za zastępstwo i pomoc. Dzie dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. I zaprosimy tutaj Marka, bo Marek pamięta pewnie większość tych tematów, zresztą niektóre sam umieszczał jako notatki do dzisiejszej audycji. Yy, kolejna informacja z, z naszych notatek wpisana na dzisiaj to yy, taki pomysł na yy, utworzenie portalu o stosunkach polsko-francuskich na Wikipedii. Yy, ty wiesz coś więcej na temat tego, yy, tego portalu? Coś tam Coś tam przeglądałem, ale to jest moim zdaniem przyjaciółca sprawa, jaka była na to reakcja w kawiarence, że to się na pewno nie uda i że w ogóle to jest wątpliwa sprawa. Także ten pesymizm mnie przeraża. E, podłączyłem Ci słuchawki. Cieszę no to, się. W tej chwili dobrze jest. Tak, dobrze jest. Bo Marek, profesjonalista, przyniósł swoje słuchawki. Adam nie miał i tutaj Tomek też, nie? E, czyli co, ale jest, jest protest, że, że co, że to ma nie być znaczy, Wikipedia? Czy... Może nie tyle protest, co raczej takie negatywne podejście w kwestii, że to się na pewno nie uda, że to są w ogóle promocje, dzia takie działania marketingowe raczej ano, niż, żeby po niż coś, co może wspomóc Wikipedię. Użyć, użyć słowa Wikipedia i użyć w kontekście jakimś konkretnym, żeby, żeby po prostu zaznaczyć, że to jest coś fajnego. Tak Takie głosy się, tak? No bardzo prosimy. Zapraszamy. Będziemy mieli jeden mikrofon. Znaczy, bo oni sobie, mam, w ogóle jest w Wikipedii taki y, wikiportal Francja i we, we francuskiej odpowiedni w, w wikiportal Poloń y, i one sobie tam działały, z tym, że nie sprawdzałem jak francuski, ale no polski to w zasadzie się tam wiele nie działo, natomiast jest wikiprojekt Francja i tam jest trochę ludzi całkiem aktywnych wikipedystów, którzy cały czas jakieś artykuły na tematy francuskie piszą. Natomiast tutaj to się okazało, że przy ambasadzie już nie pamiętam nazwy tej instytucji, ale jest jakiś taki chyba, bodaj to się nazywa Instytut Francuski, ale Francus pewnie nie jest nim. Tak? Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa. I tam w Polsce. po prostu nie wiem, czy to nawet nie była po prostu jednej osoby taka, taki pomysł, która po prostu zrobiła nowy zupełnie portal o relacjach polsko-francuskich w polskiej Wikipedii i analogiczny we francuskiej. No i ten portal wyglądał w ten sposób, że po prostu były tam wrzucone takie typowe rzeczy, które się kojarzą ze stosunkami francusko-polskimi typu Chopin, Kirill-Skłodowska i tak dalej, ale było też trochę takich różnych nie, mniej znanych w powiedzmy biografii i czy artykułów o jakichś wspólnych historycznych zdarzeniach i budynkach i, i tak dalej. No i dobyli y, zupełnie, że tak powiem, ludzie z zewnątrz, znaczy prawdopodobnie wcześniej w ogóle nie edytowali Wikipedii. No i to tam sobie po cichu było bez żadnego rozgłosu robione jakoś tak na dwa tygodnie przed tą ceremonią w ambasadzie i na trzy dni przed ceremonią do stowarzyszenia przyszło takie pismo zapraszające na tą imprezę, z tym, że to był piątek, a impreza była bodaj we wtorek. No i w związku z tym ja przez weekend z, y, zacząłem się kontaktować z tymi ludźmi z tego, y, y, z, z tego wiki projektu Francja, żeby może coś pomogli y, w, potem y, w no tam do różnych osób, tutaj też z zarządu pytałem się, czy by nie mieli czas tam pójść. Ale, no, ale trochę późno jednak. No trochę późno, a to było bodaj w takich godzinach typu tam 12, 15 w, w środku tygodnia, więc wiadomo, że wikipedystę jest trudno znaleźć chętnego w Warszawie tutaj, czy z innego nawet miasta, żeby do Warszawy przyjechał. Ja też niestety nie miałem czasu się tam pojawić. Jakbym miał, to może bym pojechał przez czystą ciekawość. Natomiast potem tam w tym mailu, w tym zaproszeniu, było, by, były numery telefonów do, do, do, do tych właśnie ludzi z tego Instytutu Francuskiego. No Ja tam do nich zadzwoniłem, porozmawiałem miło, oni się cieszyli, że w ogóle ktoś tam to zauważył. Z tym, że to tak właśnie wyglądało, że jest ceremonia w ambasadzie na temat czegoś, co w zasadzie jeszcze niczego no, wielkiego nie wniosło do niczego. Więc to też zawsze zraża wikipedystów, bo już mieliśmy dużo różnych takich inicjatyw, że ktoś coś ogłaszał w prasie, czego to nie zrobi w Wikipedii, po czym kończyło się na tym ogłoszeniu, tak? bądź na jakimś właśnie y, informacji prasowej i potem za tym nie, nie szło w ogóle nic. No i ja też im tam tłumaczyłem, żeby sami się skontaktowali z Tymi odpowiednimi Wikiprojektami, bo we francuskiej Wikipedii też jest Wikiprojekt, oczywiście polska. No i tym na przykład Wikiprojekcie na francuskiej Wikipedii działa dobrze nam znany w Wikipedysta Patern, między innymi, no ale też tam czy w Wikipedystka Ziel, która, bo oni mieszkają w Paryżu, więc dobrze znają francuski, więc mogą już działać we francuskiej i opisywać tematy polskie. Natomiast co potem z tych kontaktów dalej wynikło, to nie wiem. i Boję się, że to niestety... No niefajne jest to, że właśnie społeczność często tak reaguje, że to nie wyjdzie od razu i nie próbuje w żaden sposób pomóc, no bo jak nie pomoże, to nie wyjdzie. To nie ma co do tego wątpliwości. Niemniej właśnie no jest to niestety taki przykład takiej działalności kogoś z zewnątrz, kto wchodzi w Wikipedię, nie mając świadomości, jakby się za to lepiej może zabrać trochę. No i... I tutaj była wola w nawet współpracy z ich strony takiej, żeby właśnie jakoś ze społecznością. I ja próbowałem właśnie z tym Wikiprojektem Francja i tym Poloń w Polskiej coś spróbować. Dałem im namiary do tych wszystkich bardziej aktywnych ludzi, Opisywałem, Natomiast nie wiem, co potem dalej. Jak ostatnio zaglądałem bodaj z tydzień temu, to ten portal tylko tyle, że wyszedł w polskiej Wikipedii z brudnopisu użytkownika do normalnej przestrzeni. To zrobił, zdaje się, w, tam jeden z takich bardziej znanych wikipedystów trochę tam pomógł, ale no merytorycznie już nie mógł pomóc. No i to sobie tak wisi jak wiele, wiele portali. Tak? Jak wiadomo, portale ogólnie w Wikipedii różnie działają. Niektóre rzeczywiście są żywe i coś się na nich dzieje, a niektóre Ktoś kiedyś zrobił, przygotował, to nie jest takie trudne, bo są gotowe szablony, po czym nie miał dalej pomysłu co z tym zrobić, bo utrzymywanie takiego portalu wymaga systematycznej pracy, dopisywania, zmieniania czegoś tam i wikipedyści na przykład częściej wolą pisać artykuły niż się takim portalem zajmować. No i też dyskusyjną sprawą jest użyteczność tych portali dla ludzi, to znaczy powiedzmy, jeśli ktoś, załóżmy, jest uczeń, szuka czegoś na przykład na temat chemii, tak, to jest moja branża, to po co ma na ten portal wchodzić? On sobie wpisuje w wyszukiwarkę tego, czego szuka i znajduje zwykle. I ten portal w zasadzie mógłby, jedyna funkcja takiego portalu jest, że gromadzi wokół siebie pasjonatów danej tematyki. No hmm. tak, tak tutaj jest napisane, że celem tego portalu ma być, no tutaj jest napisane, jest ułatwienie dostępu do wszystkich już istniejących w Wikipedii artykułów, czyli to ma być miejsce, gdzie Będą linki po prostu do, do artykułów, no ale rzeczywiście trochę czasu minęło. Warto może by było ambasadora, który tutaj się podpisał, Pierre Bugler, ambasador Francji w Polsce zapytać co, no, no, no co dalej. również przy okazji znalazłem, aczkolwiek to nie jest w żaden sposób potwierdzona informacja, że we, w, w polskiej Wikipedii jest taki, takie konto mocno przypominające nazwisko ambasadora i z tego jest tam kilkadziesiąt edycji wykonanych nawet, więc najmożliwe, że to ambasador też się trochę bawił Wikipedią albo próbował przynajmniej. Ja myślę, że coraz więcej będziemy mieli wśród rządzących czy osób w elicie władzy, ludzi, którzy wyrośli również na edytowanie Wikipedii i znają to, to. Natomiast no właśnie tutaj z tym projektem ktoś musiałby z sercem do tego podejść właśnie, kto czuje tą tematykę i powiedzmy wysłać maile, czy porozmawiać, ja nawet też pisałem, że jak ktoś by był zainteresowany to na listę dyskusyjną Stowarzyszenia i Wikipedii to żeby się zgłosił, no bo nie jestem upoważniony dać komuś numeru telefonu tej mhm. osoby, mhm. czy dokładnie maila, który był w zaproszeniu, ale jakby ktoś się zainteresował, żeby naprawdę się tym pomóc, no to może by to coś dało. Natomiast tak to, to, pewnie będzie jedna z kolejnych inicjatyw, która po prostu sobie tak będzie wisiała. No ale tu sporo jest partnerów strategicznych, znaczy dwóch partnerów strategicznych, Oszą i Orange, więc no to finansowo, chyba bogate firmy raczej. No to nie, może one sponsorują tych w te osoby, które chcą prowadzić ten portal ewentualnie, bo tak to, to w sumie żadne pieniądze do, do prowadzenia czegoś takiego specjalnie nie są potrzebne chyba. No właśnie, no to, do czego te, no, no ale zapytać warto, ja zapytam ambasadora, skieruję takie pytanie, zobaczymy czy nam coś odpowie. No to śmiało, bo bardzo chętnie też się dowiem, tak byłem, dla mnie to była sprawa tam, przy, akurat miałem również dużo różnych innych pilnych zajęć, do stowarzyszenia w ogóle spływa dużo różnych rzeczy, no i każdą rzeczą można się przez określoną ilość czasu zająć, spróbować kogoś z kimś skoordynować, że może coś z tego wyniknie, po czym już no, nie ma czasu się tym dalej dok dokładnie śledzić, także w Tutaj było właśnie teraz końcówka Wiki lubi zabytki, wyjazd wikipedystów do Modrej, mieliśmy też wizytę z Wikimedia Deutschland w, w, w, w, w, w, w takich w, w, w dwóch osób, które robią taki projekt, który się nazywa Wikimedia Dialog, czyli taki dialog międzynarodowy, wewnętrzny między różnymi oddziałami w, w Wikimedia. I wreszcie mieliśmy też wizytę po drodze do, na Słowację w, w mojego odpowiednika z, w, w, w, z Armenii i tam jest też pomysł, żeby zrobić taki projekt, żeby był tydzień armeński w polskiej wikipedii, tydzień w polski w armeńskiej równolegle w tym samym czasie i nagrody dla tych, którzy napiszą naj, najlepsze artykuły. Taki jest mhm, pomysł, no, żeby coś takiego dzieje. zrobić i tam, co ciekawe, też jest wsparcie obu ambasad, to znaczy ambasady właśnie polskiej w Armenii i w armeńskiej w Polsce. Zobaczymy co tego wyniki. No właśnie, ale te informacje, o których mówisz teraz, ja to słyszałem, bo brałem udział w spotkaniach zarządu, do, w których każdy może brać udział na, na IRC-u. Natomiast czy ten blok stowarzyszenia jest jakoś prowadzony i te informacje tam się pojawiają, czy nie ma po prostu na to już siły? Znaczy, no na blogu w tej chwili to nie widziałem, żeby się dużo działo. Więcej się dzieje i chyba cały taki ciężar został przeniesiony na raczej w fan, fanpage w facebookowy. No jest fanpage stowarzyszenia i fanpage wikipedii. I ten fanpage wikipedii działa dosyć aktywnie i w tym fanpageu, wikipedii też się pokazują informacje na temat tego, co się dzieje w stowarzyszeniu. Natomiast o tej współpracy polsko-armeńskiej to na razie nic tak nie było publicznie ogłaszane, bo to jest dopiero, no ja dosłownie, małżeń, przedwczoraj nie? rozmawiałem z, w, z naszą koleżanką z Armenii, ustalaliśmy, jakby to mogło wyglądać. Dopiero jak ona wróci z Modrej, to już mailowo pewnie będziemy to dogrywać. Jak już to coś zacznie mieć ręce i nogi, no to dopiero wtedy będzie ogłaszane. Mhm. No to poczekamy jeszcze na te wiadomości w takim razie. Kolejna rzecz, o której mamy powiedzieć, to jest wiki projekt tygodnie tematyczne, tydzień nauki. Yy, tak, ale jeszcze chciałbym wrócić mhm. do tej kwestii takich zewnętrznych inicjatyw. Ostatnio też jakiś człowiek próbował robić konkurs yy, militarny, coś o czołgach mieli ludzie pisać i on chciał im wypłacać nagrody próbowałem wytłumaczyć, że linki zewnętrzne to nie jest odpowiednie miejsce na podanie tego i że blok nie może być źródłem, bo on te, w ten sposób chciał to robić i w związku z tym zrezygnował ten człowiek po tym, jak w kawiarence zostało napisane, że, że to w ogóle promocja, skandal i że tak nie można. Także mam wrażenie, że przydałoby nam się na Wikipedii trochę więcej dyplomacji przy, przy takich zewnętrznych inicjatywach, bo niestety to wychodzi tak, że, że, że ludzie się zniechęcają. Ja rozumiem, że ci ludzie z zewnątrz nie wiedzą, nie znają się tak i robią czasami niezbyt dobre rzeczy, ale wydaje mi się, że, że, że jest trochę zbyt negatywne podejście. Znaczy takie odstraszające, tak? w sensie, że ktoś ma jakiś pomysł, chce się w coś zaangażować, nawet przeznaczyć jakieś pieniądze, ale spotyka się z taką niechęcią albo wręcz wrogością tak. społeczności. No bo nie mamy jakiegoś biura prasowego, do którego można by było dotrzeć albo biura, w którym można się dowiedzieć, a z kim to załatwić no, i skierować w odpowiednie miejsce, to trzeba jednak ze społecznością rozmawiać. To znaczy to mamy, nie... zdaje się, rzecznika prasowego, ale nie wiem, czy, czy on ostatnio jest jakoś aktywny, bo coś mi umknęło. No ale rzecznik prasowy służy do komunikacji zewnętrznej, no tak, do nie a nie do, do komunikacji wewnętrznej, tłumaczenia. to znaczy tak. jeśli... Ktoś chce się skontaktować z Wikipedią Polską, na przykład, no to, to, to wydaje mu się, że, że, że wystarczy rzucić temat no i potem spotyka się z, z przykrościami być może. I to one nie, Ja nie mówię, że one nie są całkiem bez, że one są bezzasadne, tak? Czasami mhm. faktycznie ci ludzie robią coś takiego, co nie może być realizowane. Yy, ale muszę ale... skierować tą, tą, ten, ten potencjał w w innym troszeczkę kierunku, który też będzie odpowiadał tej osobie i jakoś dojść do porozumienia, no, ale jeśli się spotyka od razu z, z takim nieprzyjaznym traktowaniem, no to, to na pewno zniechęca, to, to nie jest nic przyjemnego dla kogoś, kto chce coś zrobić. Być może chce coś osiągnąć, ale to nie znaczy, że to coś złego jest od razu. Jak najbardziej uważam, że jeżeli ktoś chce... Yy... Być znany z tego, że robi coś fajnego na Wikipedii, to tak, czemu nie? No bo przecież na przykład gdyby do Wiki lubi zabytki ktoś swoją nagrodę dołączył, no to czemu nie? Jeśli ktoś by chciał wybrać swoje, swoją pracę, która, którą by ocenił i nagrodził, no to proszę bardzo. Mieszka wyszła, ona więcej o tym opowiedziała, że są trzy, to o ile wiem, podkonkursy w ramach w WikiLubi zabytki z danych regionów, robione przez właśnie nasze organizacje partnerskie. I tam umówiliśmy się tylko w tym roku, żeby wyniki zostały ogłoszone tamtych podkonkursów dopiero po naszym. Natomiast y, y, wiem, że śląski, lubelski, chyba gdzieś jeszcze był y, f, robiony taki podkonkurs, też z całkiem atrakcyjnymi nagrodami i z wyborem zdjęć z danego regionu. No ten śląski to właśnie omówiliśmy, tylko nie wiemy jakie nagrody były, ale ale to pewnie się pojawi niedługo, bo po naszym finale być może. E, dobrze, to, to przejdźmy do kolejnej rzeczy, bo czas nas troszkę goni. E, już mamy 40 minutę mniej więcej audycji. Tam można troszkę obciąć z przodu, jeśli to będzie w podcaście. E, to jest właśnie tygodnie tematyczne Tydzień Nauki. To ty zamieściłeś chyba Marko tą informację. Yy, chyba ktoś inny? nie, chociaż może nie pamiętam zbyt dobrze. Yy, generalnie tego nie to jest fajna sprawa, tam dużo dobrych rzeczy mam wrażenie powstaje. Yy, ale ja się raczej tak nie angażuję w kwestie, które są robione na już, tak, że ja raczej planuję, yy, działam poza na Wikipedii. Yy, a ten tydzień już się zakończył, tak? No raczej tak, bo to my mieliśmy troszkę przerwę w nadawaniu i, i ta, ta informacja troszeczkę nam wcześniej wpadła od 8 do 14 listopada, czyli, czyli wczoraj się skończyła ta akcja. Tydzień Nauki jest akcją podejmowaną w ramach wiki projektu Tygodnie Tematyczne w celu uzupełnienia brakujących artykułów dotyczących nauki w Wikipedii. Podczas jej trwania skupiamy się na dodawaniu i poprawie haseł dotyczących wszystkiego, co związane jest bezpośrednio z nauką, jej praktykowaniem i porządkowaniem. Może wrócimy przy okazji kolejnej akcji tygodni tematycznych. Zdaje się, że tygodnie tematyczne trwają ciąg w sposób ciągły, w sensie, że... No to jaki tydzień jest w tej chwili? W tej chwili tydzień... nie wiem, jaki jest tydzień, ale podejrzewam, że na tablicy ogłoszeń to powinno być widoczne. Tam się A mogą tu pojawiać nowe. Znaczy tam się pojawia informacja, jakim? że będzie, tak? A tutaj nie ma linka do przejścia do następnego? Nigdzie? Może gdzieś na dole? Zaproszenie do wzięcia udziału w tygodniu. To w tym tygodniu, bo to jest zaproszenie, które się wstawia ludziom Aha, na dyskusję. Gwiazdki. Chyba no. tutaj nie ma podane. W no, każdym razie ma. prawdopodobnie jakiś tydzień trwa. W tej chwili, ale, ale nie wiem jak. Ale nie udało nam się dotrzeć do informacji. Albo jest planowany, tydzień. tak? Bo to jest akcja ciągła, te tygodnie tematyczne co chwila są jakieś. No dobrze, to spróbujemy powrócić do tematu w przyszłym tygodniu. Może, może się uda dowiedzieć, jaki tydzień bieżący trwa, no bo to fajnie byłoby też. Powiedzieć A na stronie głównej chyba miały być ogłoszone tygodnie, ale nie wiem, czy to w końcu się ostało, bo były wątpliwości. Zaraz, sprawdzimy w takim razie. Kolejna rzecz, o której m, już po, spoza Wikipedii mamy powiedzieć, to jest. Zbieranie funduszy, żeby kupić sobie książkę. Tak naprawdę, William Shakespeare, Titus Andronicus w tej chwili jest zbiórka finansów, zbiórka pieniędzy, żeby opublikować jedną z pierwszych tragedii Williama Shakespeare'a. Ja oglądałem kiedyś film rewelacyjny Titus Andronikus, nie wiem czy znasz ten tytuł. Nie widziałem straszna, przerażająca opowieść, ale, ale bardzo interesująca. To akcja portalu wolnelektury.pl, czyli tak naprawdę Fundacji Nowoczesna Polska. Potrzebujemy jeszcze 873 20 zł. 20 groszy, by ją zdigitalizować, opracować i bezpłatnie udostępnić w serwisie w wielu formatach. Mówimy o oryginale czy o tłumaczeniu tutaj? raczej, no właśnie, nie jest napisane. Bo to są myślę, niestety to będzie, dwie oddzielne sprawy. Myślę, że to będzie również z tłumaczeniem, skoro to polskie, wolne lektury mają być, no to chyba również tłumaczenie. Tłumaczenia te w domenie publicznej nie są, niestety, no trzeba je przerabiać. Jeśli, jeśli są, to są dosyć stare, y ponad mają często 100 lat i wtedy no, ten język współczesny nie za bardzo pasuje do... Do, do naszych warunków i właśnie Fundacja Nowoczesna Polska opracowuje, redaguje te tłumaczenia albo w ogóle nowe tłumaczenia przygotowuje tych materiałów i wtedy są po polsku też dostępne. Zebranych jest już 347 zł, a jeszcze brakuje 873 i każdy może dołożyć swoją cegiełkę ja tutaj dołożyłem kiedyś jako Wiki Radio. Jest czysta wpłat, ale jest na dwóch stronach. Już jest dużo. No od razu widać. Właśnie to jest fajne, że tutaj od razu jak ktoś wpisze się i przekaże przez jeden sposób, to od razu może, może zobaczyć, że już jest na tej liście. Chciałem zobaczyć, jak to działa, no i sprawdziłem dosyć szybko. Ale to widocznie ja już w poprzedniej brałem udział. Aha, to nie te nie akcja, to już, bo to a, oni też te akcje organizują dwa, trzy ciągle. Już, to już nie pierwsza jest książka, także link w notatkach do dzisiejszej audycji będzie można znaleźć do y, wsparcia. Tak, bo tutaj było Sonata Belzebuba Witkiewicza. Już chyba się zakończyła, tylko już w tej chwili nie znajdziemy, zdaje się, tak szybko. Tej poprzedniej zbiórki, bo już trwa zbiórka. I pod tym samym linkiem jest tak, ten najnowszy. No tak, właśnie, to dziwne. dziwne. No ale. No niestety, martwe linki to jest problem. Martwe linki, bo, bo się zmieniają. Bo nie ma tego, tam. Nie ma pod tym linkiem tego, co było zapisane, tak? W związku no, z tym ja jest próbuję... praktycznie martwy. No tu jest, zobacz, tu jest sonata Belzebuba, a jak kliknąłem na to, to wyskakuje nam tytuł Andronicus, czyli bieżąca. Zmienia się ten link. Ciekawe przekierowanie zostało z tamtego zrobione. Biblioteka Otwartej Nauki. Dzisiaj już chyba nie zdążymy więcej tematów poruszyć, ale jeszcze powiem o projekcie Kolendy Polskie. Dzisiaj właśnie podpisujemy umowę ze Stowarzyszeniem. Kolendy są już właściwie w fazie końcowej. Już są oczywiście nagrane i podkłady, i, i wokaliści, i chóry brzmi to według mnie bardzo ładnie. Kilka osób już mogło też usłyszeć i, i też potwierdzają, że, że jest to naprawdę wartościowy projekt, wartościowe nagrania, ale szykujemy również przy okazji, no bo jeśli już przekażemy do commons te nagrania, będzie można z nich zrobić płytę i wydać. No Ponieważ czas nagli, bo już właściwie robi się początek grudnia, lada moment, no to przygotowania do wydania tej płyty już trwają, już, już są projekty szykowane. Z tego co wiem prawdopodobnie Stowarzyszenie Wikimedia też parę egzemplarzy z i szukamy jakiegoś e, obrazka z, z Commons, z Wikimedia Commons, który mógłby stanowić ilustrację okładki tej płyty. A ta okładka, którą mi wysyłałeś jednak nie. Ona, ona jest e, zbyt komercyjna w sensie, że ona została kupiona e, no, przeze mnie, czyli przez Wikiradio do tego, żeby użyć jej do, do produkcji tej płyty, ale ona ma pewne ograniczenia. To nie jest na wolnych licencjach, to jest taka Licencja, która umożliwia wydanie tej płyty, natomiast no, jeśli to ma być wszystko z Commons, no to fajnie by było, żeby ilustracje, Zgadzam się, że czegoś takiego miało, poszukać. Miało okładkę, która jest no, w całości promuje raczej właśnie takie otwarte licencje i Wikimedia Commons. No to już chyba wszystko w takim razie. Będziemy się zbierać powoli tutaj z dołu i przechodzić na górę, bo już jest za piąta. Przeniesiemy tam sprzęt na górę i za kilkanaście, za, za niecałą godzinę zaczniemy chyba nadawanie e, strumienia z góry. I to wszystko na dzisiaj w takim razie w nowinach. Do usłyszenia. Być może za tydzień, być może za dwa tygodnie. Zobaczymy jak nam się uda. Do usłyszenia.